Odwal się. Jeśli tego nie widzisz, to twój problem. Przy ma rację. Jest już po wszystkim. Nie kapuje. W ogóle nie łapie tych kolesi. Zachowaj spokój. Nie pozwól jej się zbliżyć. Raz. Dwa. Trzy. Musiała zrobić jakiś unik.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 Chciałam to zostawić specjalnie na pojedynek finałowy. Ale albo teraz, albo nigdy. Chcę ich użyć już teraz? O co chodzi z tymi zwojami? Co ona chce z nimi zrobić? wie to jest, nie uda ci się. Dwa bliźniacze smoki! Ważne, czym we mnie rzucasz. I tak nic nie wskórasz. Sierzec numer dwa! Nie skończyłam! Mam Księżyc numer trzy Gdzie się podziała? Ona... Ona zniknęła Tutaj co? Teraz moja kolej. Wieczny sierp. Kratemari kontroluje wiry. Huh? Dzielnie walczyła, ale nie ma szans uciec z tego wiru. To koniec. <śmiech> Oredy, ta dziewczyna jest bezwzględna. Och, ten, ten... Byłaś kiepską rywalką. To była nudna walka.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 I zabierz ze sobą tę kupę śmieci. linie! Li! Lini. Huragan liścia! Da! Co? Nie masz szans. Jesteś tak głupi, na jakiego wyglądasz. Co powiedziałaś? Li! Stój! Ale Gai-sensei... zostaw ich. Walka się skończyła, więc chodź do nas. Wygrałaś, więc po co marnujesz czas na tego żałosnego krajera i jego nauczyciela? Co? Uspokój się, i Ostrzegam was, nawet nie zdajecie sobie sprawy, do czego zdolny jest Li.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 A nawet gdybyś mógł, nie wiedziałbyś, kto z nas ma zaatakować swój ciepł. Przegrałeś, mały człowieczku. Wyeliminuję cię bardzo powoli, ale skutecznie. A, myślisz, że to takie proste? Rzuć wam trzema, następnym razem będzie pięć.